Cześć, witam Was, Krzyszman, w kolejnym odcinku podcastu wakacyjnego. Dzisiaj nie usłyszeliście proma, znaczy nie proma, a intra. Tak, nie usłyszeliście intra, dlatego że postanowiłem, iż dzisiejszy odcinek nie będzie odcinkiem głupim, a właśnie będzie odcinkiem takim podobnym do jaskini głupoty. Wiem, że Wam to za bardzo różnicy nie robi. Tak jak powiedział właśnie Przemkowszy chciałem powiedzieć, Przemko w Szczepaniuku. Tak jak powiedział Przemko w podcastofonie, on nie wie, czym się różni Jaskinia Głupoty od podcastu wakacyjnego. Natomiast ja wiem, ja wiem. różni się to mniej więcej moim podejściem. I dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale to jest kolosalna różnica. Ja wiem, że ja gadam do podcastu wakacyjnego i tam mnie słucha kilku słuchaczy i aż takiej presji nie ma. W końcu na Facebooku Jaskinie Głupoty robią 35, 35 osób. Ściągnięcia też są mniej więcej po setce ludzi, czyli mniej więcej właśnie takie 20 osób słuchających będzie. No więc tu jest już większa presja, tutaj wiem, że tutaj nie wszyscy mnie słuchają, a nawet jeżeli wszyscy słuchają, no to podchodzą do tego z takim większym luzem, bo wiedzą, że ja też podchodzę do tego z większym luzem. Poza tym są wakacje, no i wiecie, w wakacje można sobie pozwolić na właśnie takie słabsze odcinki, a że to są słabsze odcinki, to nie chciałbym tego robić na antenie jaskini głupoty. Dlatego też powstał właśnie podcast wakacyjny. W podcaście wakacyjnym, wiadomo, nie wszystko jest tak profesjonalne. Tutaj mogę się zająknąć za bardzo, przecież nie, nie mówię, że w jaskini głupoty się nie jąkam. Oczywiście jąkam się. E, tak, tutaj się mogę zająknąć, wszystko mogę zrobić. Tutaj e, na przykład mogę gadać w niedokończonym studiu, bo przypominam, małe studio jaskini głupoty składa się z zamkniętych drzwi drzwi są zamknięte na szczęście i składa się też z zamkniętego, zamkniętego okna, żeby przypadkiem żadne dźwięki y, przejeżdżających za oknem aut się nie przedostały. Jak możecie czasami usłyszeć, jeśli jakieś cięższe auto przejedzie, okno nie zostało zamknięte, przez co y, studio Jaskini Głupoty jest niekompletne. Y, ale jest też inny warunek studia Jaskini Głupoty, czyli mikrofon na stanie y, oraz słuchawki lepsze. Słuchawki Philips SHP2000 y, no i mój mikrofon, jakiś tam Elecom, nie wiem co to za film ma w ogóle podpięty do Olympusa, ws 350 s bo oczywiście odcinki plenerowe są nagrywane tym samym dyktafonem, nie będę tego mikrofonu taszczył, chociaż tak dużo taszczenia nie ma, ale jeszcze więcej to miejsca zajmuje, a sam Olympus nagrywa też dość ładnie, ale jak mam mikrofon tutaj w moim pokoju, w moim przepraszam, w moim studiu, to jest moje studio, no to czemu by przypadkiem nie nagrać na nim czegoś. No więc właśnie tak robię. Dobrze, więc co mnie w ogóle nakłoniło do tego, bo tak jak mogliście zauważyć, to kilka dni właściwie jest podcast wakacyjny. Sam jestem pełen podziwu dla siebie za to, że, że jak byłem młodszy o rok, czyli rok temu, nagrywa, potrafiłem nagrywać codziennie odcinki mające po 20 minut. To już była naprawdę przesada. Jak teraz, co kilka dni, co 3-4 dni nagrywam odcinki mające po 10 minut, a tam potrafiłem co, co, codziennie po 20 minut nagrywać, więc to bo wtedy był hardkot tak, ale dzisiaj też są, dzisiaj też są mam to mam trochę inne podejście. No i właśnie, dzisiaj usłyszycie też coś, co nagra, nagrałem rano. Rano nagrałem moje śniadanie mistrzów, czyli jak robiłem sobie śniadanie. Tak, krok po kroku, taki akcent kulinarny możecie sobie posłuchać, nie musicie. O, ogólnie podcast wakacyjny jest na zasadzie a lubisz mnie to posłuchaj, nie lubisz to nie słuchaj, chcesz poznać moją twórczość, broń Boże od tego nie zaczynaj. No bo oczywiście Jaskinia Głupoty jest tym mniej więcej co reprezentuje. Chociaż dzisiaj jadąc na rowerze słuchałem Jaskini Głupoty i łapałem się za głowę, bo naprawdę nie wiem jak ludziom może się to podobać. Mówią, że fajny odcinek, no i... Patrzyłem też na komentarze tego, jak po słuchaniu mówią, że fajny odcinek, jak najbardziej, świetnie się słuchało, zaczynam słuchać. No i ja nie wiem, jak ludzie mogą takiego na przykład odcinka zaczynać swoją przygodę ze mną, bo niektóre odcinki naprawdę, naprawdę są głupie. Ale od drugiego sezonu to się zmieni. Chociażby moje podejście do gadania. Od drugiego sezonu będę się starał mówić ładnie i składnie. Nie będę nadużywał słowa noi, nie będę nadu nadużywał słowa nieważne. Nie wiem, czy to zauważyliście, nie wiem, czy mi to wychodzi, ale próbuję ograniczać właśnie słowo noi, bo jest to, jest to nieładne. To tak, jakbym nie umiał złożyć kilku zdań, Poprawnie, tylko ciągle musiałbym jedno, e, tworzyłbym w sobie w głowie jedno, a nie umiejąc go połączyć, e, robiłbym zdanie, no i nieładnie to wygląda, więc tak, e, tak nie będzie. Ale właśnie, e, właśnie, właśnie, nie wiem, chciałem powiedzieć, no i, ale zmieniłem to na, ale właśnie, e, bo właściwie teraz się zastraciłem. No to jest minus, to jest minus podcastu wakacyjnego, e, właśnie, że że po prostu czasem ja się do tego aż tak bardzo nie przygotowuję. Ba, w ogóle się nie przygotowuję. Siadam i nie wiem co powiedzieć. Tutaj też siadłem i nie wiem co powiedzieć, ale coś o czym mogę powiedzieć mam w głowie. Więc pierwszą rzeczą, jest tu książka, taka koło mnie. Książka Piera Bull, Bula, Bull, Pierre Bull chyba się nazywa jakoś tak, Planeta Małp. Książkę nabyłem, jak byłem w trzeciej klasie podstawówki, za 8 zł, tak? Tak, 8 zł, chociaż cena detali w, w roku wydania to było 20 zł, yy, ale nabyłem właśnie książkę Piera Ból do Planca mał za 8 zł, no i teraz postanawiam do niej powrócić. Yy, tak zobaczyłem, że yy, ten, że sobie... Yy, Mando pisze, że ogląda sobie filmy Planeta Małp, przeczytał książkę, a właściwie przesłuchał audiobooka, więc, e, więc sobie pomyślałem, że przecież ja też oglądałem Planetę Małp, przestałem, jeszcze mam do zobaczenia chyba dwa filmy z tej serii, e, książkę mam, no to właśnie przeczytam sobie, chociaż teraz czytam też drugą książkę Terry Pratchett Nauka Świata Dysku 3 Zegarek Darwina. Gorąco Wam odradzam książkę Nauka Świata Dysku 3, bo dla mnie jest trudna do przełknięcia. E, o ile w zwykłych w książkach przeczytać po prostu daje nam dobrą zabawę. Yy, duża dawka absurdu, duża dawka humoru, yy, normalne opowiadanie książka. To tutaj oprócz tego, że mamy normalne opowiadanie, yy, ten Praczyt wypowiada się też na tematy naukowe. Nie wpływa to dobrze na książkę, bo kiedy ja kupuję yy, tego Praczyta, ja chcę się po prostu uśmiać, a nie poczytać, co on chodzi na temat ewolucji, yy, czy na inny temat czasu, bo właśnie na temat ewolucji mamy odmienne zdania, a jestem... Yy, mniej więcej moje poglądy są w tej książce niemalże wyśmiewane, więc to też nie jest najlepsze. Przeczytam tą książkę w całości, ale teraz właśnie się poświęcę planetcie Małp, bo do mi... Mi przypomniał o tym, ale w ogóle ja sobie powtarzam planetę MAUP, Mando sobie powtarza planetę MAUP. Skąd to się wzięło? A dlatego, że do filmu wchodzi 5 sierpnia, Boże, jak jestem żałosny. 5 sierpnia wchodzi do kiny właśnie geneza planety MAUP. Jest to opowieść, dzięki której dzięki której właśnie dowiadujemy się, jak powstała planeta małp, jakim sposobem małpy przejęły kontrolę na Ziemi. W książce jest to zupełnie inaczej opowiadane. Tak w filmie w ogóle, żeby się dowiedzieć, jak się zaczęło to wszystko z planety małp, musimy się, się cofnąć do trzeciego filmu z serii. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale yy, polega to na tym, że Cornelius i Zira yy, cofają się do naszych czasów, tak jakby teraz małpy wylądowały yy, na ziemi i, os i po prostu mówią o tym wszystkim, co się stało i zostawiają tu potomka, który yy, później wzniesie bunt. W czwartym filmie jest pokazane, jak to wszystko racz, yy, będzie się działo. No i właśnie czwarty film będę oglądał. Oglądałbym dzisiaj, ale został mi laptop zabrany, ponieważ moje mamie jej... HP Pavilion DV6000 się zepsuł, a ona musi coś zrobić do pracy, więc przekazałem jej laptopa, utworzyłem konto gościa, niech sobie robi, przecież to jest ważniejsze od, od mojego użytkowania. Wczoraj to było dla mnie jeszcze wyjątkowo ciężkie, no bo jak to, zabieram się laptopa, na którym codziennie właściwie pracuję, wieczorami jestem przyzwyczajony do czegoś, ja stwierdziłem, że przecież to tylko komputer, przecież poradzę sobie bez komputera. Na początku było mi ciężko, ale dzisiaj wiem, że e, chociażby mogę nagrać podcast, Nagrywam też drugi podcast równolegle, znaczy nie, nie w tym samym momencie, ale mniej więcej wtedy, kiedy nie mam tego komputera, nagrywam podcast yy, Jaskini Głupoty. To właśnie będzie opublikowane mniej więcej w maju w Jaskini Głupoty. Yy, Pomysł o dziwo podsunął mi Robert Kessling, który pewnie nigdy by nie wpadł, że w jego odcinku podsunie mi ktoś taki pomysł, bo zaproponował Filipowi Dawnińskiemu, żeby opowiedział o swojej wyprawie. No i ja też postanowiłem opowiedzieć o swoim wydarzeniu właśnie w życiu w trochę inny sposób. No, to trzeba być mną, żeby coś takiego wymyślić właśnie po takich słowach. Więc więc, więc właśnie, więc taki, no więc Robert Kessling by Nigdy czegoś takiego prawdopodobnie nie wymyślił, a może by wymyślił, nie wiem. Dobrze, e, więc wracając do planety Maupy, zaczynam czytać tę książkę. E, już teraz ją przeczytałem w wieku, e, wieku właśnie, ile to było? 10 lat, tak. 5 e, lat temu ją przeczytałem. E, teraz do niej wracam. E, nie wiem, jakim sposobem jeszcze przetrwała próba czasu. Chociaż tu przeglądając, widzę, że niebieską kredką jest napisany jakiś numer. Zobaczmy, ile cyfrowy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A pewnie sześć numer. E, więc, więc, więc, nie wiem. E, czy ja tu coś jeszcze. Bo kiedy byłem mały, nie miałem w zwyczaju stosować zakładki, tylko właśnie, yy, tylko właśnie wtedy sobie ołówkiem zaznaczałem, gdzie skończyłem tutaj pewnie jest to niebieska kredka. No, oczywiście, tak, niebieską kredką jest pozaznaczony, więc książka jest zniszczona, ale myślę, że jednak yy, mimo tego będzie się przyjemnie czytało, chociaż nie wiem, bo Planeta ma jest taką serią, serią fajnie, fajnie się to wszystko ogląda, ale nie powiedziałbym, że to jest super przyjemne. Yy, stare filmy w ogóle yy, nie są przyjemne, moim zdaniem. Wszystkie stare filmy nie są przyjemne, one mogą być fajne, one mogą być dobre. Czy chodzi mi stare takie lata 70 80 nie, 80 to już zaczynają być wtedy filmy przyjemne, chociaż późne lata 80. wtedy są filmy przyjemne, ale tak, to są po prostu filmy dobre, ale chociażby przez to, jak to wszystko wyglądało, wtedy one, moim zdaniem, nie są to filmy przyjemne, że tak fajna historia w ogóle. Po prostu tamte lata to są dobre filmy, to są, no użyję tego określenia, zajebiste filmy. Yy, znaczy, jeśli na taki film akurat wypadnie, bo wiadomo, yy, ale to przyjemne filmy nie są. W ogóle cała Planeta Małp nie jest przyjemna, ona jest fajna, ale nie tak, żeby to się tak przyjemnie czytało, jak powiedzmy miasteczko Salem. O, tutaj mamy dobry przykład. Dobrze, więc następne, o czym chciałem powiedzieć. Dzisiaj zrobiłem sobie moje podcastowe zaległości, które nie wytworzyły się po Egipcie, a po prostu przez moją ignorancję i chęć odświeżenia sobie, sobie podcastu indywidualnego. Te właśnie, e, wszystkie, wszystko co z tego wynikło, to było e, dzisiaj rozwiązane, znaczy rozwiązane przesłuchane w drodze do Katowic. Dostałem pieniądze i stwierdziłem, że fajnie, pojadę sobie do Katowic, kupię sobie jakieś koszulki, e, bo, bo, właśnie, e, bo właśnie, właśnie, właśnie mam pieniądze, a brakuje mi kilku koszulek, więc sobie kupię. E, kupiłem sobie, takie, dwie koszulki. Kupiłem sobie e, koszulkę ACDC Highway to Hell, z okładką, płyty Highway to Hell. Moim zdaniem, okładka jest naprawdę, naprawdę dobra. I płyta też najlepsza w wykonaniu. O, będzie zabijanie muchy teraz. Komara znaczy się, nie wiem, poleciał. Myślałem, że zabije komara w podcaście. Y tak, kupiłem sobie też koszulkę zespołu Hunter, gdzie jest pokazany zespół Hunter. Jakbym teraz miał kupować, to przypuszczam, żebym tej koszulki nie kupił, ale nie przyjdę i nie oddam, ale dobrze, niech tam będzie sobie taka najgorsza, znowu nie jest. i nie jest. I, nie, I zamówiłem także koszulkę zespołu Acid Drinkers, z koszulkę z motywem. Znaczy to nie jest okładka płyty Fish FishDixFly Dick is series Rising Again, tylko to jest w takim mniej więcej motywem, no it's time, AC, AC Dwinket It's Time to Write. E, koszulka, jeśli sobie wpiszecie w Google, no to prawdopodobnie znajdziecie to. Jeśli nie znajdziecie, no to trudno, wielkie straty nie ma. E, może kiedyś na zdjęciu zobaczycie. E, no właśnie, coś takiego zamówiłem, bo nigdzie w sklepach tego nie ma. Jest, je, znalazłem jedną koszulkę z AC Dwinket, ale to był bardzo, bardzo nieładny wzór, e, więc, więc nie kupiłem e, w normalnym sklepie. I co? I właściwie tyle, myślę. Powiedziałem, że komputera nie mam. Powiedziałem, że o książce, film. Czy ja oglądałem teraz jakieś filmy? Nie, żadnego filmu nie oglądałem. Będę oglądał chyba Planetą Małp. Ale jeszcze, jeszcze bym Was prosił, żebyście właśnie po i mi, czy znacie jakieś filmy typu Eurotrip, czy tam Ekspedycja, bo takie filmy się przyjemnie ogląda, można się pośmiać, chociaż nie, tak, to nie są takie filmy, że się śmieje przez cały czas, tylko przyjemne, fajne filmy, fajny mają klimat, więc mi się przynajmniej ten klimat osobiście podoba, więc jeżeli znacie jakieś takie, no to poleccie mi co, co, co? No i ostatnio właśnie mam taką chęć nadawania tak w stylu bardziej jaskiniowym, takim normalniejszym, takim właśnie bez, bez zbędnego dodawania no i chociaż właściwie myślę, że w tym odcinku i w następnych też to będzie jeszcze słychać, ale chcę się pilnować. Chcę się pilnować, żeby mówić jak najbardziej składnie, jak najbardziej ładnie, bo. E, zaczęło mi się bardzo podobać język polski. Język polski jest czymś wspaniałym i naprawdę e, źle się e, chociażby patrzy na ludzi, którzy ten język okaleczają. Dlatego e, nie jestem zbyt dumny z tego, że jestem, e, że mieszkam na Śląsku. Teraz, że nie lubię klimatu Śląskości. Lubię klimat Katowic. To jest fakt. Katowice mają taki fajny klimat, taki miejsc, taki, no, takiego miasta. Przepraszam został mi przerwany tutaj akurat yy, ważna sprawa, dobra nie ważna, ale yy, dobra nie wypowiadam się na ten temat ale zostało mi przerwane i mówię, że Katowice mają fajny klimat, ale e, raże nie lubię e, śląskości, tak o, po prostu no, działa mi ten sposób bycia na nerwy, raz, że nienawi... no tak, nienawidzę gwary. E, Gwara Śląska jest dla mnie zupełnie czymś okropnym, e, bardzo tego nie lubię, jak ktoś gada, jak słyszę jakiś – Stefan, weź mi podaj Rzymu, a Bożych jest głodny! i różne takie, no naprawdę, naprawdę nie, to nie jest fajne i przepraszam teraz, że będą zająknięcia, że wrócę do swojego Noi, ale no, zdenerwowałem się przed chwilą, nieważne. I właśnie czegoś takiego nie lubię, i właśnie te, to, że jestem tutaj przez tą gwarę całą, yy, pewnie w moim głosie słychać to, że jestem ze Śląska. Bardzo mi się to nie podoba. Naprawdę nie chciałbym, żeby, yy, żeby przez każde moje słowo w ogóle, jakbym był w Krakowie albo gdzieś było słychać, że jestem ze Śląska. To nie jest fajne, przynajmniej dla mnie. I mi się to naprawdę nie podoba. I nie sprawia mi to w żaden sposób przyjemności. Nie wiem, nie wiem. No taki jestem po prostu. Yy. I po prostu, wracając do tego wszystkiego, to ja język polski bardzo lubię chciałbym mówić po prostu ładnie, składnie w języku polskim, tak żeby tego się dało słuchać, żeby to było przyjemne, bo jak, bo słuchając jaskini głupoty, to ten język nie był wygórowany. Czasami pojawiały się, pojawiały się też ostre słowa, których tak bardzo Jacek1966 luminaci nie lubi. I stwierdzam, że też, że w podcaście nie powinno być miejsca na takie słowa. Chociażby dlatego, że ktoś może być właśnie z, z takiego domu, w którym się nie używa takich słów i źle mu się będzie słuchało. A jak ktoś jest z takiego miasta, że miasta, miejsca, domów, w którym się takich słów używa albo nawet nadużywa, to twierdzi, że jestem po prostu inteligentny, bo takich słów nie używam, a wiadomo, inteligencja takich słów stroi od takich słów stroi, chociaż to nie jest reguła nawet powiem rzekł, że to jest kłamstwo, ale tak się może wydawać yy, i, i po prostu yy, i po prostu będzie się lepiej słuchało, yy, a poza tym to nawet nieładnie brzmi, więc, więc też się będę starał poprawić swój język, tak żeby tego się jak najbardziej przyjemnie słuchało, ale o tym dowiedziecie się już w pierwszym odcinku drugiego sezonu jest głupoty, bo zmiany zaprowadzę, tak? I mam nadzieję, że tych zmian się będę trzymał i będą to zmiany na lepsze, bo zmiany są potrzebne i właśnie myślę, że takie zmiany wprowadzę. No I co? I chyba będę Wam już dziękował za słuchanie, za to, że spędziliście ze mną te kilkanaście minut. Zapraszam na kolejne piętnaście posłuchania o tym, co, co robiłem rano, jak ja to wszystko robiłem. Myślę, że będzie się fajnie słuchało Proszę, żebyście napisali komentarze, bo ja lubię, jak są komentarze, lubię czytać te komentarze. Chociaż w podcaście wakacyjnym, no to są komentarze, komentarze, komentarze, boże. Są komentarze, to jest fajnie, nie ma, no to też nie ubolewam nad tym strasznie, ale zawsze wiadomo, fajnie jak są komentarze. W jaskini głupoty już inaczej. Na przykład po, poprzedni odcinek skomentowały tylko dwie osoby, co jest w ogóle dla mnie jakimś takim. Taki me, no, dwie osoby skomentowały odcinek, przy którym tak się napracowałem, zrezygnowałem z rozmowy z jednym gościem specjalnie po to, żeby nagrać dla Was odcinek. Jest tylko dwa komentarze, No, ale jak chcecie proszę bardzo, ja Was nie zmuszam do tego. Dobra, to ja się zwijam i zapraszam na kolejny, kolejną odsłonę tego mojego gadania w tym odcinku i na kolejny właśnie odcinek. Cześć! Cześć, panie słuchacz. Yy, dobra, dzisiaj kolejny odcinek podcastu yy, jaskini, yy, czy gadam? podcastu wakacyjnego. Yy, w ogóle ja mam ustawiony tutaj jako mikrofon, jako mikrofon mam to. Yy, I w dzisiejszym odcinku yy, będziemy sobie robić śniadanie. Pomyślałem, że coś szkodzi temu, aby nagrać to, jak ja sobie robię śniadanie, więc wziąłem dyktafon, yy, wziąłem mikrofon, no i właśnie będziemy to robić śniadanie, a śniadanie najprostsze jakie może być, jajecznica, więc do tego celu potrzebne nam będą takie rzeczy jak tutaj właśnie mam taką metalową jakby tackę, na której położę jajka, żeby nie spadły, bo ta metalowa tacka ma takie nóżki i takie takie debuty jakby, więc te jajka nie spadną, więc już idę po właśnie wcześniej wspomniane jajka. Dobra, wyciągamy jajka dwa jajka dwa jajka, tych jajka. jajek, jajek sobie, sobie robił jedno jajko, Idzie drugie jajko kładziemy na metalowej tacce idziemy do lodów dalej bo bierzemy szynkę tak, szynkę bierzemy z tego powodu że, że, że, że po prostu jajetnica na szynce jest lepsza więc Bierzemy teraz tak, masło bierzemy, masło jest potrzebne, małą czerwoną tawkę plastikową i dużą czerwoną, a nie, dużej jeszcze nie bierzemy, więc jeszcze małą czerwoną taskę i bierzemy idele, nóż, idelec i bierzemy też drewnianą łyżkę. Na co drewniana łyżka? No dlatego, że patelnia jest teflonowa. No i jeżeli patelnia jest teflonowa, no to słuchajcie, jeśli będę jechał po niej widelce, no to się też że ten teflon, no i patelnia nie będzie tak, tak teflonowa jak była, więc, więc trzeba używać tej łyżki. Dobrze, skoro powiedziałem, że patelnia teflonowa, no to bierzemy patelnię. Akurat patelnia jest na takiej szarce tutaj się suszy. Mam nadzieję, że już jest wysuszona. Nie, oczywiście jest wysuszona. No i bierzemy. Tak, patelnię razem na kuchence. I pierwsze co robimy. Nożem. Nożem. Słuchajcie. Kroimy masło. Masło kroimy. Yy, na, yy, na kostkę. Taką jedną. Tak? Kostkę. Tutaj mamy taką malutką. I dajemy na patelnię. i to jest pierwsze co musimy zrobić. Teraz oczywiście ogień palamy. Tak, no i czekamy aż masło się roztopi. No ja mu pomogę, bo tak na kant jest, teraz jest na środku i już nie muszę pomagać mojemu masu. No i czekamy, aż to się zrobi. No i tutaj już możemy sobie przygotować sól. Nie dlatego, że zaraz będziemy jej używać, a dlatego, że o soli zawsze zapominam, więc jest potrzebna. Masło możemy już odłożyć. Będzie nam potrzebne? Nie, nie będzie nam już masło potrzebne. A za ten czas, właśnie za ten czas, czego zawsze zapominam robić, kroimy szynkę. Dlaczego biorę szynkę? No, dlatego, że nie mam żadnego boczku ani niczego takiego, więc szynka tu jest jak najbardziej odpowiednia w takiej sytuacji. Więc kroimy na paseczki. Na paseczki szynkę kroimy, tak. A później będziemy kroić te paseczki na jeszcze inne paseczki, czyli, czyli wyjdzie nam kostka. z jednym okiem zaglądam na masło, bo. W takiej sytuacji nie będę czekał, aż po prostu masło zacznie pryskać i w ogóle, tylko zejmę z ognia, pokroję szynkę spokojnie i, i w pewnym momencie tą szynkę dodam. Tak, już paseczki mam, teraz robimy kosteczkę. Tak, jeden paseczek mamy z kosteczek. Tak... Ach, tym nożem jeszcze wydaje masło, no to... Tak, ta szynka jest taka obślizgła teraz. Znaczy nie obślizgła, a wiecie. Dobra. No nie niech mi się masło jeszcze pobawi przez chwilę. masło już ściągamy tak, przepraszam za tą ciszę jak wszyscy wiemy podcast nie lubi ciszy yy, ale mm, krojenie szynki w kosteczki wymaga wyjątkowej precyzji teraz jeszcze te kosteczki, które mam kroję sobie znaczy trochę o Boże, jest masła na tym widelcu no, Tutaj. teraz no, yy, ale Krajnie szynki wymaga po prostu yy, tego yy, bo wymaga trochę większej precyzji, znaczy nie tyle że wymaga jakiejś specjalnej precyzji tylko wiecie yy, jak się pokroi za dużo no, to tak fajnie już nie będzie więc dobra, zbieramy szynkę do jednego miejsca na patelni, czy nie na patelni a na, yy, a na właśnie na tej tacce tutaj szynka, która się przylepiła do morza stawiamy znowu na tej tacce i wrzucamy, słuchajcie wrzucamy właśnie na patelnię tak na patelnię to mi się zdaje, że tego masła za mało jednak dałem więc nie wiem, czy to będzie odpowiednie, ale dodam go jeszcze nie wiem co się stanie szczerze mówiąc, ale to jest fizyk Tak i już mamy tutaj, no i tutaj musimy mieszać, czy przynajmniej w moim przypadku musimy tą szynkę mieszać Nie, dla, nie dlatego, że tak się powinno robić, tylko dlatego, że ta szynka bardzo lubi strzelać no i ja nie chcę, żeby to tak szczelało, bo jest to bardzo nieprzyjemne, chociażby dla skóry A dla oka jeszcze bardziej, więc musimy po prostu mieszać No bo jakby szczelało, no to nie było to by przyjemne Więc mieszamy, mieszamy, mieszamy Czekamy, aż szynka się trochę podtopi, podsmaży Bo wtedy jest jeszcze lepsza Zaczyna szczelać to szybciutko, bierzemy do mnie Łosz cholera! A! Co jest? Jak to strzela? Ej! Mi mikrofon mi potuści! Nie strzelaj szynko! Nie strzelaj! Na ścianie jest szynka. Wszędzie jest szynka, bo strzela. Już nie strzelę, ale... Tak, nie wiem czy gąbkę nie mam nawet w tłuszczu, poprzez tą szynkę. Ręce tutaj muszę umyć, bo... Już tłuste i nie będę miał. Dobra, w ogóle to się nagrywa? Szynkę, szynkę schowam do tego, do. Mm, jak to się nazywa? Do lodówki. Dobra, ja się zapytuję, czy to się nagrywa? Nagrywa się. Ile jeszcze robię? 8 minut robię, ja się nie <śmiech> chcę. Aaa, kabel mam na maśle. Dobrze, Może nie umiem zapanować nad tym. Nie, nie. Tak dajemy. Kabel przebiega w prostej linii, ładnej. No i co? No i teraz musimy szynkę zamieszać, zobaczyć jak to wyszło. Na no, moje oko już się ładnie przypiekła. Tak sprawdzimy ją po całym całej patelni w kubkę. I tutaj zadanie dla nas. Następnie bierzemy jajko i je rozbijamy. Nóż do tego jest nam potrzebne oczywiście. Tak, już jedno na kucie, że tak powiem, zrobiłem, teraz mocniej naciskamy jajko i oczywiście mamy całą kuchnię u Was w jajku. No, fajnie, koszule też mam całą w jajku. A, zobaczmy na kuchnię. Co jest naj... Znaczy, zobaczmy na kuchenkę w ogóle. Czego ślady są na kuchence? Na kuchence możemy zauważyć ślady masła, możemy zauważyć ślady szynki i możemy zauważyć ślady jajka. E, piękny obraz, nieprawdaż? nieprawda? Muszą mieć ręce z tych skorupek. Tak dziwnie wygląda, że ciągle mi je ręce, jak jakiś, nie wiem... ten... Mm, mm, mm, mm, jak to się nazywa? Jak ten... DiCaprio, Aviatorze O, tutaj też piękne na kucie zrobione zostało i teraz mam nadzieję, że lepiej już pójdzie tak, oczywiście, że lepiej idzie jajko, ładnie nawet w całości, jeszcze żółtko zostało dodane I też ręce znowu umyję, bo nie będzie, nie będzie już po prostu, wiecie nie będę już ich brudził dzisiaj no to staropolskim zwyczajem bierzemy gaz na... Gaz, gaz, ogień włączamy, tak? No i wskazamy łyżkę w to żółtko, które jest i rozdziabziujemy je. No i teraz po prostu całe, całość polega na tym, żeby mieszać. Jeśli będziemy mieszać, będziemy mieć jajecznicę na szynce. I znowu oczywiście musiałem wydać więc... Y Kuchnia ma jeszcze ładniejsze pejzaże tutaj. Tak i tutaj yy, do, chcę dojść do miejsca, gdzie cała patelnia będzie w miarę żółta. Żeby to w tym momencie dodać yy, tutaj yy, sól. Więc bierzemy szczyptę soli. A że sól jest w moim opakowaniu na sól bardzo daleko, odmierzę tą łyżeczką. Tak, szczypta soli tutaj, proszę bardzo. Yy, I znowu wracamy do mieszania. Tak? Nie wiem jak wy, ja lubię jeździńca taką niezbyt ściętą, więc, więc, więc po prostu będziemy musieli w tym pewnym momencie przestać. Yy, jednocześnie nie wyłączając gazu, bo może się okazać, że to będzie z tego wyjdzie jajecznica trochę za mało ścięta i wtedy już tak fajnie nie będzie. Więc na razie wyłączam gazu i patrzę, czy ta woda, która się wytwarza przy tym już yy, na tym etapie zanikła, czy jeszcze tu jakaś woda jest ale nie ma wody, więc więc po prostu jajecznica nam się udała i takim oto sposobem mamy jajecznicę tak, jajecznica tu jest na, na patelni, stygnie a ja przechodzę do stanowiska numer 2 biorę ze sobą dyktafon i stanowisko numer 2 tak. co mamy w stanowisku numer 2? mamy Mały chleb krojony mamy i pół małego chleba krojonego, yy, bo ktoś chyba mama stwierdziła, że ten chleb jest niedobry. Yy, sobie weźmie inny. Yy, yy, idę do stanowiska numer jeden ponóż. Ale ja wam powiem, że chleb mieszany, piekarnia, kłos w siemianowicach jest dobry. No wiecie, nie wiem jak, dla badany chleb musi być. Chleb musi być tak odpowiednio, czy trochę kwaśny. I to jest. To, to jest tutaj właśnie w tej piekarni w Głosie robią taki pyszny, kwaśny chleb tak, dobra więc bierzemy masło tak, malutko masło bo przecież masło mamy też w teraz rozsmarowujemy tak bardzo to smarowujemy tak bardzo, bardzo tą małą ilość masła rozsmarowujemy bierzemy drugą małą ilość masła yy, i również traktujemy tym masłem nasz chlebek nie wiem czy dwie kromki straczą więc, więc może wezmę jeszcze trzecią bo są małe kromki yy, tak yy. Tak, mamy tutaj trzy kromeczki, układamy jedną na drugą, a to dlatego, żeby na naszej czerwonej tasce zmieściła się też jajecznica. Bierzemy jajecznicę, pod nią albo ścierki na nie musimy dawać, yy, patelnię z teflonem naszym kochanym. Yy, bierzemy widelec i szukamy czegoś do picia. Oczywiście herbaty nam się nie chce dobić, więc wypijemy do tego. Sok Caprio z czerwonej pomarańczy. Nie wiem no. No dobra, no tak, Ja mogę wypić soc Caprio. Zwierzamy kubek. No i właściwie na tym kończy się moje opowiadanie. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Yy, tak. Które wykazają, z tego co widzę nie, nie, nie, pobliski. Yy, ale nieważne, dziękuję, że ze mną byliście, yy, dziękuję, że mnie słuchaliście i zapraszam do następnych odcinków. Cześć, <coughs> mój Krzysztof.